świadomie, żyj świadomie, żyj świadomie, żyj świadomie. Program Anny Przychodzień o wartych uwagi w sprawach społecznych. Witam słuchaczy w pierwszej audycji z cyklu Żyj Świadomie, którą poprowadzi Anna Przychodzień. Dzisiejszym tematem jest Marsz Niemilczenia. Stop przemocy wobec zwierząt. Witam serdecznie gości, z którymi mam przyjemność rozmawiać. Panią Wioletę Pawlik Nowacką, pomysłodawczynię i główną organizatorkę marszu. Witam serdecznie wszystkich. Panią Joannę Musiał, prowadzącą Marsz w Krakowie. Witam bardzo serdecznie. Panią Emilię Kaczmarek, organizatorkę Marszu w Poznaniu. Witam również. Oraz Panią Annę Sochacką, należącą do kolektywu Boruta, która zajmuje się manifestacją w Gdańsku. Witam. W ramach krótkiego wprowadzenia Marsz Niemilczenia rozpocznie się równocześnie, 13 lutego 2011 roku o godzinie 13 w Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Będzie to forma manifestacji, w której każdy może wziąć udział. I może pierwsze pytanie zadam Pani Wiolecie, ze względu, że jest tutaj pomysłodawczynią i główną organizatorką, co sprowokowało Panią do zaangażowania się w organizację marszu co się stało, że Pani wpadła na ten pomysł? To znaczy, ja już od jakiegoś czasu jestem zaangażowana w pomaganie zwierzakom. Natomiast konkretnym bodźcem do zorganizowania tego marszu była sytuacja, jaka miała miejsce w Lipnicy, czyli po prostu zamordowanie psa husky, bo inaczej tego nie można nazwać. Ze względu na to, że sama mam takiego psa, po prostu bardzo to na mnie, bardzo mnie to uderzyło i Miałam, miałam dość po prostu swojej bezradności. No i stwierdziła Pani, że coś trzeba z tym zrobić. Dokładnie. W tym momencie. Dobrze. Marsz jest pokojową manifestacją. Rozumiem, że nie ma on na celu wzbudzania negatywnych emocji. Jaką według Pani powinien on spełniać rolę? Czego Pani oczekuje? Jakiej reakcji społeczeństwa? Oczywiście znaczy dokładnie można powiedzieć, że Marsz jest y, sprzeciwem, społecznym sprzeciwem społeczeństwa wobec bezzasadnego, bezzasadnej brutalności wobec zwierząt. Y, mm -hmm. Marszem tym tak jakby przekazać społeczeństwu, uświadomić społeczeństwo, aby przede wszystkim reagowało na takie akty. Żeby uświadomiło sobie, że to nie jest normalne, że zwierzęta są bite, zabijane, zaniedbywane, źle traktowane. Ponieważ to wszystko Rozumiem. doprowadza do pewnego rodzaju patologii i wynaturzeń, które później tak? mają odzwierciedlenie w naszym życiu. Tak? Ponieważ tak, bardzo często zwyrodniacy nie kończą tylko na zwierzętach, ale później to się przenosi na, na nas. Więc to jest kwestia chociażby naszego samego bezpieczeństwa. Oraz oczywiście główny cel marszu, czyli to, że nie należy tak traktować zwierząt, ponieważ czują, ponieważ są to istoty żywe i kochają nas bezgranicznie. O czym nie wszyscy zdają się pamiętać, z tego co zwłaszcza ostatnio słyszymy, media nam przekazują wiele takich nieciekawych informacji. To może ja zadam pytanie Pani Joannie. Tutaj już częściowo Pani Wioleta odpowiedziała na to pytanie. Ale jestem ciekawa Pani zdania. Jak Pani uważa, czy znęcanie się nad zwierzętami może być początkiem na dalszej drodze przestępczej, czy kolejnymi ofiarami mogą być ludzie? Ja uważam, że oczywiście, że tak, chociaż oczywiście nie można twierdzić, że na pewno tak się stanie. No ale jeśli już mhm. ktoś jest w stanie skrzywdzić zwierzę, nieważne czy to jest pies, kot, kura, chomik czy nietoperz, jeśli jest w stanie wyrwać mu skrzydła, skrzywdzić, nie wiem, uderzyć się kierą czy uderzyć o ścianę, być możliwe, że w przyszłości kiedyś zrobi to ze swoim kolegą, bratem, mamą, sąsiadem. Niestety, takie przypadki też miały miejsce, no i niestety, jeśli już ktoś potrafi raz podnieść rękę na kogokolwiek, no to może zrobić to wobec po prostu ludzi. Więc jak najbardziej może to mieć początek po prostu jakiejś poważnej patologii danego człowieka. Mhm. A ciekawa jestem też zdania Pani Emilii, Pani Anny, czy mają Panie coś do dodania w tej kwestii? Jakieś inne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te moje pytania? Ja, ja bym chciała dodać, że wiele badań takich jest prowadzonych właśnie, między innymi na seryjnych zabójcach i tak. e, często właśnie bardzo duży odsetek, to jest większość jest, e, po prostu jest potwierdzone, że prędzej znęcali się nad zwierzętami jako dzieci i też w późniejszym wieku, że to często towarzyszy też. Uh -huh. e, gdyby w życiu codziennemu, ale także ciekawa jest zależność dotycząca sprawców przemocy domowej. I tutaj także w wielu przypadkach osoby, które maltretują takie bliskie, najbliższe osoby zęcają się także nad zwierzętami. To są dorośli ludzie już, a jednak poza tym, że maltretują jakąś tam osobę z rodziny, także zwierzęcie też jest bite, więc to jest widoczne to bardzo, jak to się przekłada po prostu, ta przemoc i ze zwierzęcia na człowieka. I... Czyli można, można, przepraszam, że Pani przerwę wywnioskować, mhm. że tak naprawdę taka osoba szuka sobie kogoś słabszego od siebie? Wiadomo, że jeżeli chodzi o członków rodziny, no są, jest, jest ta patologia i często nie wychodzą te sytuacje na, na światło dzienne, tak jak Pani zauważyła. Natomiast zwierzę jest w o tyle gorszej sytuacji, że no nie może się raczej poskarżyć. Czyli możemy wnioskować, że po prostu są to osoby, które szukają sobie kogoś słabszego, żeby w jakiś sposób odreagować swoje emocje, tak? Tak, to jest no. przede wszystkim jakiś problem z przemocą i agresją już takich osób i to jest wyładowanie, przemoc i to jest zawsze przemoc. Raz to będzie zwierzę, raz to będzie człowiek. Ja tak przynajmniej uważam, że to prędzej czy później, czy później ze zwierzęcia przełoży się też na człowieka. Dobrze, tutaj zgadzam się jak najbardziej z Panią, a mam pytanie do Pani Emilii, bo Pani tutaj chyba jeszcze nie, nie rozmawiała ze mną. Śledząc liczne komentarze internautów do kolejnych przypadków dręczenia zwierząt, zauważyłam, że wiele osób otwiera szeroko oczy pytając skąd się biorą zwyrodnialcy, żyją sobie spokojnie wśród nas. Jak Pani uważa? Czy jest to przejaw nieczulicy, a może nasz system generuje pokolenie czerpiące przyjemność z zadawania innym bólu? Skąd się mogą brać takie sytuacje? Oprócz tego, że, no tak jak Pani zauważyła wcześniej Pani Anna, że, że jest to gdzieś tam być może problem, który leży głębiej w dzieciństwie, jeżeli dobrze zrozumiałam. A jak Pani, jak pani myśli? Czy to może jest też wina wychowania, czy to może jest wina systemu tego, co się dzieje obecnie na świecie i sposobów, w jaki wychowuje się obecnie dzieci, młodzież? Znaczy się, tak, tak, na pewno. Tutaj przede wszystkim podłożem jest wychowanie przez rodziców, natomiast bardzo też wielką jakby luką jest zaniedbanie szkoły, przede wszystkim szkoły, ponieważ ja nie pamiętam, żeby za moich czasów nauczyciele jakby tutaj nas przystosowywali do życia ze zwierzętami wśród zwierząt, żeby mówili, opowiadali nam, jakimi istotami są zwierzęta i tak naprawdę jak należy je traktować. Oczywiście to jest, uważam, zaniedbanie przede wszystkim szkoły, jak i też przy okazji rodziców. Ja akurat wywodzę się z rodziny, w której zawsze były zwierzęta. Ja zawsze miałam do czynienia ze zwierzętami, byłam nauczona od małości szacunku dla tych zwierząt i być może ja tego nie znam. Ja, ja generalnie nie wiem, co znaczy, co znaczy dręczenie zwierząt przeze mnie, przez, przez moich rodziców ale to właśnie moi rodzice mnie tego nauczyli. Natomiast proszę zauważyć, jak wiele jest rodzin, w których nie ma ani jednego zwierzaka w domu. Jest to spowodowane na przykład podejściem pedantycznym, na przykład właśnie pedantycznym mm -hmm. podejściem, e, mamy taty, która uważa, że, że nie, że, że po prostu zwierzę nie może być w domu, że e, powiedzmy przyjęło się ogólnie, koty śmierdzą dla czego, bo nie są wysterylizowane, bo, bo e, po prostu mm -hmm. nie mają odpowiednich e, jakby tutaj środków. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o kwestie wychowania, e, jak najbardziej. Właśnie dlatego, że, że często rodzice nam nie pozwalają mieć tych zwierząt w domu, my nie mamy do czynienia ze zwierzakami, E, jedynie co widzimy to to, to zwierzęta tułające się po piwnicach. Uczono nas, że koty są wolno żyjące, tak? Że koty w piwnicach, koty muszą łapać myszy. To jest niestety no, przekonanie przede wszystkim na wsiach, e, no z bólem niestety. E, muszę muszę to się do tego odnieść, no, ale tam, tam akurat są niczym. Zwierzęta są po prostu na rach e, zazwyczaj niczym. Więc myślę, że przede wszystkim właśnie jest to też nieczulica, która powoduje, że rodzice, którzy by nie, nie mieli zwierząt, zajmują się zupełnie innymi sprawami na co dzień, nie dbają o to, czy, czy okay. tak naprawdę gdzieś tam w świecie dzieje się źle. Najczęściej myślę, że to nie o, to od siebie, prawda? Oczywiście, oczywiście. I też jakby nie przykładam wagi do, do swoich dzieci, tak? Czyli, czyli rodzice też nie starają się tutaj wpoić dzieciom tej zasady, że jednak należy reagować Nikt nam nie każe iść z tasakiem na osobę, która robi źle, ale można to zgłosić. Jeżeli będziemy to zgłaszać, Aha. będzie to również taki jakby tutaj protest naszego społeczeństwa, który będzie też jakby tutaj sygnalizował, że stop, nie zgadzamy się na to. I tylko takim działaniem możemy tak naprawdę zaniechać tym wszystkim okrucieństwom wobec zwierząt. Mhm. I to wydaje mi się, przepraszam, że Pani przerwę w każdej kwestii, jeżeli widzimy, że dzieje się krzywda i e, to nie tylko zwierzęciu, ale też, e, no, wiadomo, człowiekowi, czy, czy widzimy, co się dzieje w pewnych rodzinach. E, no ludzie często boją się, nie chcą albo nie chcą właśnie się wtrącać w takie sytuacje, a wydaje mi się, że tylko i wyłącznie tym sposobem, jeżeli będziemy, będziemy reagować na takie sytuacje, możemy cokolwiek działać, prawda? Oczywiście, jak mi Tak mi się wydaje. Byłam też niejednokrotnie świadkiem. Nie, tutaj podam może taki... Troszeczkę banalny przykład, ale, ale też na tym um, e, sytuacja, w której widzę, że jest gdzieś powiedzmy w samochodzie wybita szyba otwarte drzwi po prostu dzwoni, reaguje. I mm -hmm. to jest takie wychowanie, które powoduje, że m, na przykład jakiś domniemany złodziej, powiedzmy, który, który chciałby tam zajrzeć do tego auta, bądź też dalej się do niego dobrać, sprawdza, czy po prostu ktoś zareaguje. Jeżeli widzi, że jest reakcja, on nie wróci. I to jest ta, ta sama sytuacja, kiedy właśnie jest, dzieje się obok nas w rodzinie źle. E, nie, nie dopuszczam sobie myśli, gdzie ja bym słyszała sąsiadkę wołającą pomocy, bądź krzyczącą, żebym bała się zadzwonić po policję. Ja akurat jestem osobą, która nie boi się tego i wiem, mm -hmm. że gdybym widziała, że dzieje się zwierzęciu krzywda, ja również bym zareagowała, nie bojąc się, może to jest troszeczkę pochopne, ale nie zważam na to, co się dzieje mi, to może stać się mnie, natomiast bym mm -hmm. przede wszystkim na życie tego zwierzaka. I to mm -hmm. jest też taki apel, żeby ludzie nie byli obojętni, żeby się przestali bać, jeżeli... Boże. Jeżeli będziemy milczeć, to będzie się rozprzestrzeniał wszędzie po prostu jak jakaś, jakiś wirus, który no, nie, nie zapanujemy na tym wówczas. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze przedstawić, bo dołączyła w tej chwili do nas Pani Nadia. Jest Pani tam z nami? Pani tak, Nadio? Tak, tak, tak, jestem. Do... Troszeczkę były problemy z kontaktem, ale mam nadzieję, że już wszystko będzie ok. Ja może przedstawię Panią tak oficjalnie bardziej. Nie wiem, czy dobrze wymówię nazwisko, więc proszę mi wybaczyć. Witam Panią Nadię Zajs, tak? Tak, tak która zajmuje się realizacją audycji, będzie się zajmowała nadal mam nadzieję, w języku angielskim, o czym tutaj Państwu już wspominałam w moich wiadomościach. Może kolejne pytanie będzie właśnie do Pani Nadi bo ciekawa jestem też Pani opinii. Już tylko sobie zerknę. O czym będziemy jeszcze rozmawiać? O, ciekawa jestem zdania Pani na ten temat. E, ostatnimi czasy więcej podobnych zdarzeń e, sytuacji wychodzi na światło dzienne. Mówimy cały czas o dręczeniu zwierząt. E, do tej pory tragedie zwierząt rozgrywały się po cichu lub odbijały niewielkim echem. E, czy uważa Pani, że mimo wszystko jakieś zmiany w mentalności części społeczeństwa zachodzą bądź zaszły? Jak Pani to widzi? Tak. Znaczy ja bym chciała na początku powiedzieć, że z Ukrainy przyjechałam i tutaj jestem czwarty rok. Ja po prostu widzę, jak to się zmienia na własnym przykładzie. Mm -hmm. Na przykładzie mojego kraju na przykład. Proszę rozwinąć. Polska bardzo różni się, znaczy mentalnością. Jak teraz właśnie zauważam, że coraz więcej ludzi zwraca uwagę na na przykład um, prawa zwierząt i sytuację zwierząt mm -hmm. um, w kraju. I, um, natomiast znaczy na Ukrainie, jeżeli by pani mm -hmm. um, otworzyła um, jakąkolwiek stronę um, o wiadomościach ukraińskich, um, by pani ani słowa o zwierzętach by nie zobaczyła. Um, ja przyjechałam tutaj cztery lata temu um, i teraz już um, ja widzę, jak to się zmienia. Coraz więcej um, znaczy takich ludzi znanych um, uwagę zwraca. Policja coraz bardziej angażuje się. Jeżeli cztery lata temu by mi powiedzieli tam jakiegoś policjantowi, że coś się dzieje, mi się wydaje, że on by nie zwrócił tak uwagę jak teraz na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. Ma Pani porównanie, zwłaszcza też e, z krajem, z którego Pani pochodzi, prawda? E, sytuacja jest tam troszeczkę inna, e, tak jak Pani zauważyła, ale ja myślę, że prędzej czy później e, ta zmiana dotrze również e, na Ukrainę. Nie wiem, e, jak Pani to widzi. E, ostatnio byłam e, na świętach na Ukrainie i tutaj e, na Facebooku zauważam, jak ludzie piszą, że na przykład tam e, obok sklepu na przykład... E, jakiś pies, kot siedzi i że trzeba go zabrać. Natomiast jak panie przejedzie na przykład do Kijowa, tam tak. psy, koty biegają po ulicy, jeżdżą samochody, trącą ich. Co tam się dzieje, to, to po prostu nie da się wyrazić tego słowami. To straszna sytuacja i kiedy wracam do Polski, czuję y, tą różnicę właśnie, że mentalność y, się zmienia ludzi y, y, i coraz y, to większa liczba osób jakby pomaga, zwraca uwagę, ma dobre serce, nie wiem, y, na Ukrainie tego nie widać zupełnie. Ja myślę, że ta zmiana dotrze również na Ukrainę. Trudno mi jest porównywać, ponieważ no, nie byłam na Ukrainie, nie widziałam tej sytuacji. Pani ma tutaj lepszy ogląd na, na te sprawy. Myślę, że to jest kwestia mentalności. Ja myślę, że tak, tak czy inaczej no doczekamy się doczekamy się takiej sytuacji, że ludzie, ludzie zaczną reagować, być może są bardziej zajęci swoimi sprawami, być może są zabiegani, nie mają czasu, nie mają, czasu, nie mają środków, żeby zainteresować się tym, co się dzieje wokół nich, ponieważ no muszą dbać o swoje rodziny. Tak samo podobnie jest u nas, no z tym, że u nas to się już powoli zmienia. Może teraz... Ukraińcy jakby coraz bardziej e, patrzą na swoje rodziny, żeby, żeby dziecko na przykład Dokładnie. miało coś do jedzenia, ponieważ e, mamy taki rząd, jaki mamy, który po prostu nie daje pieniędzy na, na jakieś tam rzeczy dla dziecka, a nie to, co mm -hmm. możemy myśleć e, o zwierzętach, ale najpierw o naszych dzieciach i rodzinach. E, I może jeżeli nasza sytuacja jakby e, stanie lepsza, to, to później już wyjdziemy na taki poziom, kiedy będziemy się e, opiekować bardziej naszymi zwierzętami tak ja tak przepraszam, że się wtrącę, ale myślę, że to częściowo się z Panią zgodzę tutaj, jeżeli chodzi o środki finansowe, gdzie faktycznie, żeby zapewnić, nie wiem, pożywienie czy tam dach nad głową, no to faktycznie nie czarujmy się, czy żeby wyleczyć zwierzę, to są potrzebne te środki finansowe. Natomiast kwestia takiej odpowiedzialności, to myślę, że zarówno u nas, jak i w Pani kraju, czy gdziekolwiek na świecie, nie wiem, jakiejś takiej wrażliwości w podejściu do zwierzęcia, że jeżeli nie możemy pomóc bezpośrednio, czy nie możemy w jakiś sposób, nie wiem, zaopiekować się tym zwierzęciem, to przynajmniej nie krzywdzić, tak? Czyli nie, krzywdzić, tak. Nie, nie, nie generować takich sytuacji, gdzie celowo zadajemy ból i sprawiamy, że to zwierzę, zwierzę cierpi. No tak mi się wydaje, że to już jest niezależne od środków finansowych. Nie wiem, czy Panie się ze mną zgodzą. Tak, ja się zgadzam, ale Pani mi się wydaje, że to jeszcze chodzi na początku, na początku o rodziny i, i z jakiej jest znaczy się rodziny, jak się opiekuje dzieckiem, jaka jest atmosfera, atmosfera w rodzinie, ponieważ później dziecko po prostu przenosi tę sytuację i na swoją mhm. rodzinę. I jeżeli polepszymy sytuację rodzin, na przykład z, Ukrainy i Rosji, bo mamy taką mentalność. Wiecie, Ja mam kota na przykład, opowiem na swoim przykładzie. Um, on bardzo często choruje i wydajemy um, bardzo dużo pieniędzy. I jak opowiadam swoim um, takim znajomym w Ukrainie, oni mówią, że ale jesteś chora. I właśnie to mentalność jest, że, um, że nie trzeba na, na zwierzę wydawać... No, Bardziej, do... bardziej może jest traktowane jako no, w tym momencie no, coś się dzieje, to trudno, to jest zwierzę tak, tak? tak a zajmijmy się swoimi sprawami no to jest i kwestia, tak jak wspomniała pani ja środków finansowych, ale też kwestia mentalności, żeby wybrać co jest ważniejsze, czy, czy życie dobro zwierzęcia czy, czy też członka rodziny no i tutaj no, poniekąd jest to logiczne, że, że, że ludzie wybierają no życie, zdrowie swojej rodziny, tak? Czyli, czyli innego człowieka. Ja mogę coś dodać. Oczywiście. To, że Oczywiście. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy ponosić te koszty finansowe. Więc tłumaczenie też po części kosztów finansowych nie jest do końca prawdziwe, ponieważ decydując się na posiadanie zwierzęcia, musimy wiedzieć, że musimy zapewnić temu zwierzęciu pewne godne warunki i opiekę. Więc... Tutaj też nie można mówić, że jeżeli ktoś sobie bierze pieska ze schroniska, żeby go tylko mieć, a później go zagłodzić, to też nie jest dobre, bo nie ma pieniędzy. Zgadzam, Zgadzam się z Panią Czy, ja, jak czy ja, mogę jeszcze, ja mogę coś jeszcze dodać? Bardzo proszę. To znaczy, się, Ja myślę, że kwestia akurat takiego wytłumaczenia, że czemu wydajesz pieniądze na zwierzęta, czemu go leczysz, to nie tylko jest domena ukraińska, tylko jak najbardziej także polska. Mnóstwo jeszcze osób w Polsce nie uważa, że to jest potrzebne, czyli jeśli mamy zwierzę i choruje, weź go uśpij, weź sobie następne. Dużo osób jeszcze nie widzi potrzeby leczenia zwierzaka, chodzenia z nim do weterynarza, czy choćby szczepienia, czy sterylizowania takiego zwierzęcia. Więc yy, no, nie róbmy z Ukrainy bardzo złych ludzi yy, i osób tam mieszkających, bo niestety no, Polacy też niekoniecznie akurat do tego przykładają większą uwagę. Oczywiście, e, właśnie że też jakby miasto nam nie pomaga w tym, ponieważ miasto, przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za to, co Oswoiliśmy, oswoiliśmy zwierzęta i, i musimy się liczyć z tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ich rozmnażanie. W końcu skąd powstają przeróżne rasy psów? No niestety tak się tak jest, że, że jeżeli jest czasowy pies jest w modzie, jest super. Każdy sobie mhm. nieodpowiedzialnie wie, że te psy um, adoptuje je, za chwilę trafiają do schronisk. Takie haski, które każdy wie, że są bardzo charakterne psy, za chwilę trafiają do schroniska, ponieważ biorą, adoptują je nieodpowiedzialni ludzie. Zdążą jeszcze rozmnożyć tą suczkę i suczkę Wydać czy sprzedać w świat kolejne małe. Więc to jest totalnie, moim zdaniem, nieodpowiedzialność raz, że też państwa, który nie zaniedbuje w pewnym momencie to, mm, ponieważ tak, sterylizacje są drogie. Umówmy się, że lekarze... Są drodzy, ale też no, każdy z nas ma, jakiś tam, ma jakąś odpowiedzialność. Każdy by chciał sobie życzyć mieć zdrowe zwierzę, ale to jest tak jak z nami. Zachorujemy, wydamy na siebie fortunę, ale nasz potopieczny, który nas, nam bezgranicznie ufa, również taki roski od nas oczekuje, więc dla mnie również nie ma wytłumaczenia. Możemy się zgłosić do fundacji o pomoc. Podam jeden przykład. Ostatnio przyniósł do lecznicy pan swoją kotkę, która miała zmieżdżoną łapkę. Proszę sobie wyobrazić, że kazał ją uświć tylko dlatego, że nie było go stać na operację która wyniosła 100 tych drożej niż sam fakt uśpienia tej kotki. Na szczęście e, pani doktor nie zrobiła tego zadzwania do fundacji. Fundacja powiadomiła mnie, koteczka jest u nas, jest przed cudną kulturą i, i na wieść, że mogłoby jej nie być, e, po prostu mam łzy w oczach, bo to jest dla mnie nierealne. I, i wie pani, co, należy, co stwierdził ten właściciel? Że on nie chce pokazać tak. swojej córce? alectwa tego kota. On nie chce, żeby ona widziała takie coś. To jest mała dziewczynka, rozumiem. Yy, jakaś kilkuletnia dziewczynka. Mhm, no, czyli to ja bardzo, został... bardzo proszę. Bardzo proszę. Znaczy, ja chciała też powiedzieć, to tutaj już zostało trochę zaznaczone, sama ta mentalność i podejście nasze do zwierząt, że traktujemy jako przedmioty, jako Coś, co ma nam dawać rozrywkę, jako gadżety nawet, to jest w przypadku Jorgów, to też jest ważne, zmiana tego podejścia właśnie, zmiana tego, tego tej mentalności naszej, że zwierzęta, to nie, one nie są tego, żeby nas zabawiać i jak nagle robią się stare, schorowane, to je wyrzucamy, tylko one są po prostu, mamy obowiązek się nimi zająć, my jesteśmy ich opiekunami i to trzeba uświadamiać w tym kierunku ludzi. Dokładnie to Pani wyjęła mi z ust te słowa. Chciałam właśnie zaznaczyć też, że zmiana mentalności ludzi, że zwierzę nie traktujemy jak rzecz, tylko jak no, równoprawnego członka rodziny, tak? Czyli tutaj w tym kierunku głównie musimy, musimy zacząć uświadamiać społeczeństwo. Wiem, że któraś z Pani jeszcze chciała coś powiedzieć? Tak, ja tutaj mówiłam, że nie tylko ludzie porzucają zwierzęta ze względu, że są stare i sterowane, ale po prostu czasem, czasem po prostu stają się niewygodne. Na przykład w kwestii wyjazdu albo w kwestii e? tego, że piesek za duży urós. Może też tak być. No, i jeszcze Jest jeszcze kwestia taka, że czasami stają się niewygodne, jak się powiększa rodzina. Czyli jeśli przychodzi na świat nowy członek danej rodziny, czyli dziecko, rodzina wtedy stwierdza, że no niekoniecznie dziecko i zwierzę w jednym domu to jest dobry pomysł. Oczywiście jest tutaj mnóstwo stereotypów na ten, na ten temat, ale bardzo często z tego powodu zwierzęta są oddawane. Drugi przypadek, jeśli babcia, dziadek, ktokolwiek, kto miał zwierzęta w domu no niestety odejdzie z naszego świata. Też trzeba coś z tym zwierzęciem zrobić i przeważnie ląduje w schronisku, Rodzina bardziej interesuje się wtedy dobytkiem danych osób, a niekoniecznie zwierzęciem i nie zdaje sobie sprawy, że to było zwierzęcie, które kochało tych ludzi. Ci mhm. ludzie na pewno kochali te zwierzęta i gdyby wiedzieli, że spotka ich taki los, na pewno jest im teraz tam przykro po drugiej stronie. Być może też tutaj Pani zwróciła uwagę na ważną kwestię, może to troszeczkę na wyrost, ale jeżeli spodziewamy się, chociaż nikt tak nie chciałby raczej o tym myśleć, przypuszczam, że może nas zabraknąć na tym świecie, no należałoby w jakiś sposób zająć się kwestią, co później z tym zwierzęciem się stanie. Jak, prawda? Najbardziej, jak najbardziej jestem za. Każda osoba, która ma zwierzę, powinna już w tym momencie pomyśleć i wyznaczyć członka rodziny, który tym zwierzęm się zajmie i mu o tym powiedzieć, tak samo jak ze wszystkimi innymi sprawami spadkowymi. Załatwiajmy to, dopóki możemy. Czyli nawet można to umieścić gdzieś tam w testamencie, jak tak? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Jako naszą ostatnią wolę i chociażby, nie wiem, warunkiem uzyskania spadków będzie tak. zajęcie się takim zwierzęciem. Oczywiście też nie wyznaczajmy takiej, takiej roli osobie, o której wiemy, że ona raczej nie, nie lubi zwierząt, bo to może się skończyć później źle. A tak proszę zwrócić uwagę na to, że um, niestety jesteśmy karmieni też przez seriale telewizyjne. Ilekroć patrzy się na jakikolwiek serial, w żadnym nie ma zwierząt. Gdyby chociażby krzta tej edukacji trafiła do e, serialu, gdyby był wątek wątek ze zwierzęciem, któremu, któremu nagle dzieje się krzywda, ktoś mu pomaga. Oczywiście ludzie biorą jakieś, um, jakieś przykłady z, z, tak. z seriali i to się Często, dlaczego w tych serialach nie ma e, nikt zwierzęcia, chociażby takie małe święki morskie, ja już, żeby tam był piesek, żeby tam był kotek, nigdy nie ma przejawu w ogóle jakiegokolwiek domownika, czworonoga i to jest też chore moim zdaniem, ponieważ to jest też jakby taka edukacja społeczeństwa odnośnie właśnie zwierząt. U nich nie ma zwierząt, u nich nie ma świata zwierząt, u nich są tylko ludzie, nie ma innych problemów i to też może by się przydało w prowadzeniu mm -hmm. telewizji. I jest, jest jeden serial, który akurat ja bardzo serdecznie polecam, Rodzina Zastępcza. Jest o, jest. Tam jest. No tam jest <laughs> jest tam pies Sierzyk. i są tam, że tak powiem, dzieci i adoptowane, i różne tak. kolory skóry, i różne, tak, tak. różnej kultury. Rewelacyjny serial. Uważam, że każdy, łącznie z dziećmi, bo to jest jak najbardziej tyle dzieci, serial, powinien ten serial pooglądnąć od pierwszego do ostatniego odcinka. I nawet jeżeli chodzi o czołówkę, tego serialu, to bodajże tam jest też zaznaczone, że tak naprawdę to wszystkie stworzenia, tak, nie różnią się, nie różnią się od siebie. Tak. Coś, coś, tak. Coś, coś tam takiego jest w każdym bądź razie. Kiedyś mi się zdarzyło też obejrzeć. Dobrze, to może ja zadam Paniom kolejne pytanie, na które chciałabym uzyskać odpowiedź. Zetknęłam się z opiniami, że zbyt duży rozgłos, zwłaszcza dokładne opisy czy zdjęcia skrzywdzonych zwierząt, mogą przynieść odwrotny do zamierzonego skutek. Z jednej strony otworzą części społeczeństwa, ale z drugiej mogą podniecać albo też prowokować osobę do dalszych przestępstw. Jaka jest może Pani opinia w tej kwestii? ja na ten temat powiem. Bardzo proszę. tutaj może być dwojaki skutek takiego rozgłosu, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast jest coś takiego w tej chwili, o czym była mowa wcześniej, jak ciche społeczne przyzwolenie na to, co się dzieje. Więc jeżeli będziemy o tym mówić i będziemy starali się złamać to ciche społeczne przyzwolenie, to te osoby, które będą ewentualnie chciały wziąć przykład z takich makabrycznych zdjęć czy, czy opisów, będą też zdawać sobie sprawę z tego, że ktoś im patrzy na ręce. Że chociażby sąsiedzi czy reszta społeczeństwa patrzy im na ręce i będą się najzwyczajniej w świecie bali. Czy jakby szala przeważy się na naszą stronę w tym momencie? Czyli tak naprawdę wnioskuję, że nie ma się co zasłaniać, bo jeżeli chodzi o tę sytuację, to nie tylko odnośnie zwierząt, ale tutaj tak naprawdę każda sytuacja. Można, można tak tłumaczyć, nie mówmy o czymś za dużo, bo ktoś może to wykorzystać w jakiś tam sposób, tak? Ale w pewnym momencie, kiedy no, będzie taka sytuacja, że już te osoby będą świadome konsekwencji jakie mogą ponieść, staną się być może bardziej odpowiedzialne, chociażby ze strachu przed konsekwencjami. No, czy ja też mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę. E... Pani no. Anna. E, tak, ja uważam, że akurat dla mnie, według mnie to jest zbyt i daleko idący wniosek, ponieważ jeżeli ktoś już, nie wiem, wyobraża sobie jakieś maltretowanie zwierzęcia, planuje coś takiego, to to jest hmm. po prostu chora osoba. Nie wydaje mi się, żeby na taką osobę miało wpływ jakaś groźba, jakiejś kary. No nie wiem, tak mi się wydaje. Tak, tak, ja się tak to uważam. No mm -hmm. dlatego to, to są już osoby z problemami, z jakimiś tam głębszymi i to akurat, no, no nie wiem, nie uważam, żeby to mogło jakoś mm -hmm. tak to znaczy, mieć oddziaływanie. Mnie, Proszę, się, mnie się wydaje, że te opisy no, powinny jednak e, nie przesadzać w swojej brutalności. Ja akurat nie jestem osobą, która lubi w ogóle takie rzeczy czytać, czy nawet oglądać. E, nawet dokładnie nie obejrzałam e, filmiku na YouTubie, który e, był pokazany, jak maltretuje dziecko e, kota. Wiedziałam już od e, kilku znajomych i kilka osób, które zwróciło się do naszej fundacji, z prośbą o interwencję, że coś takiego jest, nie uważam, że jest w ogóle potrzeba tego pokazywania. Oczywiście jest to dowód w sądzie, ale tak. osoby wrażliwe na pewno nie są w stanie na coś takiego patrzeć i na pewno nie chcą na takie rzeczy patrzeć. Osoby, które szukają, co mogą sobie zrobić ze zwierzętami, jak mają pomysł, bo im się nudzi, to znajdą takie opisy gdzieś na przykład w internecie i je wykorzystają bardzo szerokie opisywanie, co się dokładnie temu kotu robiło i w jaki tam sposób, nie uważam, żeby miało jakikolwiek sens. Ani sens, że ktoś będzie brał z tego przykład, bo jeśli nie mhm. przeczyta w internecie, to sam sobie z kolegami wymyśli, co można zrobić. Z drugiej strony, nie będzie to miało takiego odezwu dla mnie, że o zobacz, on coś złego zrobił, to już my tak nie będziemy robić. Jeśli pokażemy tylko z, z martwytą, e, na przykład po wypadku psa czy kota podpalonego, nie musimy dokładnie opisywać, e, ile miał centymetrów e, dziury i kto dokładnie, w którym miejscu wkładał mu szpilki, bo no jak gdyby uważam, że to jest kompletnie niepotrzebne. Dla sądu jak najbardziej, niekoniecznie dla opinii publicznej. Znaczy, może ja tutaj w ramach wyjaśnienia, ta moja wypowiedź bardziej dotyczyła samego, samej kwestii mówienia i nagłaśniania takich spraw niż po prostu Dawania Takiego roztrząsania, tak? Tak, dawanie mm -hmm. szczegóły i, i drastyczności. Więc tutaj, tutaj, jest... tutaj, jeśli no, chodzi, tak. tutaj z wielom jak najbardziej się zgadzam, o takich rzeczach trzeba mówić, trzeba mówić publicznie, nie bać się o tym mówić, ale nie przesadać z drastycznością ani zdjęć, ani opisów i to takie epatowanie właśnie tym, tą zbrodnią, tak? Bo nazwijmy to po imieniu i opisywanie dokładnie niczemu nie służy. Ja też zauważyłam, wtrącę się tutaj, że często wzbudza to w ludziach emocje, właśnie w takich postronnych osobach i wręcz agresję czy nienawiść do sprawców, czemu się z jednej strony nie dziwię, ale myślę, że nie powinniśmy się też koncentrować na, na takich negatywnych emocjach i, i na tym, co my byśmy zrobili tym y, osobom, które skrzywdziły zwierzę, prawda? Że raczej chyba y, na jakichś pozytywnych działaniach, konstruktywnych, tak znaczy, mi się wydaje. Tutaj działa tak zwana podstawowa zasada, agresja rodzi agresję. Jeśli Dokładnie. Y, y, widzimy agresywne zdjęcie, jeśli mamy opisaną osobę, która to robiła y, zwierzęciu, osobie, w nas też się budzi, może nie we wszystkich, ale w jakiś tam sposób mamy zasadę agresja, rodzi agresję. I my, my, ogólnie nazwijmy to, my ludzie też mamy tak ochotę zrobić temu komuś krzywdę. I tak naprawdę bardziej chodzi tutaj o wyładowanie naszych emocji, bo nie mm -hmm. zgadzamy się na to, co ten człowiek zrobił i no najłatwiej po prostu, najszybciej przychodzi nam do głowy myśl agresywna, tak? No co oczywiście nie ma większego sensu. Warto jest teraz na przykład pójść na taki marsz, czy powiedzieć nie, nie zgadzam się na to, czy na przykład pomóc fundacji schronisku zająć się takimi z takimi zwierzętami. A jeszcze bym hmm. chciała coś dodać. Znaczy, ja też uważam, że przesadę takie emanowanie tymi wszystkimi zdjęciami no Zastanawiam się nad sensem tego, ale z drugiej strony, czy tak naprawdę nie jest tak, że te sprawy zostały tak nagłosione właśnie tyle czasu poświęciły im media i tak dalej, dlatego że e, właśnie one były tak okrutne. Czy to nie jest tak, że ludzie dlatego się tym interesują, czy to nie jest tak, że ludzie e, jak gdyby chłoną właśnie takie złe informacje i dlatego tyle się wokół tego wszystkiego dzieje szumu, że właśnie tyle jest... E, Tyle jest właśnie okrucieństwa przy tych wszystkich czynach i my o tym wszystko wiemy. Przecież dlatego nie Nadia tyle czasu nie poświęcają na to. Okej, okay, no wielu mów. Mów Wiolo. Ja to chciałam jedno, że niestety na ludzi, niestety, podkreślę, działa terapia szokowa. W wielu aspektach i to nie chodzi tylko o kwestie zwierząt, ale sama osobiście pamiętam, co był w ogóle zdjęty, był taki spot a propos wypadków samochodowych, gdzie była pokazana kostita, i przesługające się stopy same w kostnicy i do tego były wrzucone zdjęcia. Powiem szczerze, to było dokładnie jakieś 8 lat temu, a ja to do tej pory pamiętam i do tej pory mam to przed oczami i w pewien sposób mnie to przestrzega. Natomiast no niestety, na ludzi miała terapia szokowa. Znaczy się, tak, ja również teraz też z autopsji e, zauważam, że faktycznie zdjęcia czy filmiki, którzy widzieli jakby ludzie z mojego otoczenia, e, przez to wszystko stają się, stali się coraz bardziej uczuleni na, na, na krzywdę wobec zwierząt. Choćby proste sytuacje, kiedy dostaję co chwilę jakieś telefony, że słuchaj gdzieś tam na działkach przeraźliwie miał kotek, słuchaj tam jest coś. Każdy zaznacza tutaj, że po prostu jest naprawdę strasznie zszokowane tymi filmikami, tymi zdjęciami, ale to jest prawda. No, jeżeli, jeżeli faktycznie coś nas szokuje, wtedy to zapamiętujemy i wtedy staramy się jakby tutaj zaniechać sytuację, która mogłaby doprowadzić do tego, że kolejny taki widok nam się przysporzy. No i Myślę, że z jednej strony Faktycznie zdjęcia, którzy, które, które pokazuję właśnie znajomym, żeby oczywiście ocenili, żeby, żeby powiedzieli mi coś na ten temat, wywołuje w nich agresję praktycznie. Prak Agresja wobec tych, tych wszystkich zwyrodnialców, ale też jakby tutaj coś innego powoduje, że ci ludzie zaczynają inaczej patrzeć na zwierzęta z większym uczuciem, przede wszystkim z większym uczuciem i jednak widzą i zauważają, że, że to nie są istoty, które powinny zupełnie być zaniedbane przez ludzi, wręcz przeciwnie. Tak mnie się wydaje. To no też... Czyli to jest takie narzędzie, przepraszam, że przerwę, które używane odpowiednio i rozważnie, z rozmysłem, no może nam pomóc, zwłaszcza we wzbudzeniu uczuć, tak żeby też innych poruszyć do, do działania. Tylko żeby ważne, żeby nie nadużywać tego narzędzia, jeżeli dobrze zrozumiałam, Panie. Jasne, tak, jasne, tak jasne, tylko oczywiście. jeszcze to jest jedna kwestia taka, że te rzeczy nie, dzia nie działy się w ostatnich miesiącach tylko. Te rzeczy dzieją się od kilkunastu pewno lat albo i dłużej. To nie nie jest tak, że nagle w ostatnich trzech czy czterech miesiącach stały się takie straszne rzeczy. Ja myślę, że to nie jest tak, że my nagle staliśmy się bardzo wrażliwi. My nagle staliśmy się bardziej wrażliwi, bo jest to medialne, bo o tym się mówi, bo zostało to nagłośnione i może warto teraz zwracać na to uwagę, bo będę, no może powiedzmy to po mu bardziej cool. Takie rzeczy, może nie tak straszne, ale czasami jeszcze bardziej straszne, działy się dużo, dużo wcześniej. Tylko wtedy niestety media tak tym się nie interesowały jak obecnie. Ale... Z drugiej strony dobrze, że się dzieje, że się interesują, bo wtedy i w tym momencie my możemy o tym mówić i ludzie zaczynają bardziej się też tym interesować przez to, że media o tym mówią. Czy ludzie nagle stali się bardziej wrażliwsi, nie jestem do końca o tym przekonana. Jest to na razie tak zwany pęd społeczny ze względu na media. Zobaczymy za rok. A ja właśnie myślę odwrotnie, że to działa właśnie odwrotnie. Dlatego media tyle czasu poświęcają antenowego na to wszystko, dlatego że ludzie chcą to oglądać. Ludzie się tym interesują. Chcą to Te wszystkie programy interwencyjne są bardzo chwytliwe tak naprawdę. I ludzie, milionami ludzie, miliony ludzi siadają... Przed telewizorem i oglądają, rozmawiają potem, na forach internetowych toczą się dyskusje. Myślę, że właśnie media korzystają z tego oburzenia naszego, z tego, że zaczęło nas to interesować, ten problem. Ale my też również z tego mm -hmm. korzystamy, przy okazji, oczywiście, tak? Czyli, czyli to działa w dwie strony. Zwierzęta tak, korzystają. tym oczywiście. bardziej, że ja teraz też od jakiegoś czasu mam kontakt z dziennikarą TVN Uwaga. Ona wróciła się do mnie, do jeszcze jednej dziewczyny, po to, żebyśmy podpowiadały jej bądź się przysyłały tematy godne uwagi. Według niej są to tematy dobrego bądź bardzo złego traktowania zwierząt, ale cyklicznego, notorycznego. E, oni mają zamie zamierzają odwiedzać wsie, zamierzają odwiedzać miejsca, w których naprawdę dzieje się źle. I, i z tego co, co usłyszałam, e, z tego co zrozumiałam, powiedziała mi, że po prostu ludzie chętnie oglądają takie sprawy, faktycznie ludzie chętnie oglądają e, informacje, czy słuchają informacji o zwierzętach. E, i właśnie dlatego oni z, zrobili cykl reportaży pod tytułem Jak Polacy traktują zwierzęta. No faktycznie, no media to wykorzystują. My z tego korzystamy, jak i właśnie przede wszystkim ci najbardziej potrzebują, ci najbardziej tutaj, że tak powiem, poszkodowani, czyli, czyli... Zwierzęta. Ja może przejdę do kolejnego pytania. Tutaj też zadam ogólnie Panią, czy uważają Panie, że należałoby zaostrzeć kary wobec okrutnego traktowania zwierząt, czy raczej skupić się na egzekwowaniu już obowiązującego prawa? Znaczy, może, ja, może ja tutaj też coś powiem, zacznę, jak z się wypowiedzą. Ja uważam, że no, oczywiście kary są zbyt niskie i tutaj może być dyskusja na temat jak wysokie powinny być, czy to ma być 5, 10, czy 15 lat, tej maksymalnej mhm. kary. Natomiast nie, w tym tkwi największy problem. Największy problem tkwi w braku egzekwowania tego prawa. Czyli momencie, jednak Czyli jednak, niestety tak, dlatego że w tym momencie kto dostaje 2 lata? Jak na razie nie słyszałam o nikim, kto by dostał 2 lata, nawet tych trzech osobników z Gipnicy, mimo takiego czynu nie dostało dwóch lat, tylko 10 miesięcy. Więc o czym my tutaj mówimy? Musi być najpierw, nie wiem, jakiś wpływ społeczeństwa, nie wiem jak to nazwać. Bynajmniej musi dojść do tego, że prawo będzie egzekwowane. Jeżeli to prawo zacznie być egzekwowane, wtedy można naprawdę poważnie pomyśleć o zmianie tego prawa, ponieważ w tej chwili nawet jeżeli będzie 10 lat, to nikt tych 10 lat nie dostanie. Teraz ja się jeszcze wtrącę, czy jednak jakaś presja społeczna powinna być. Tutaj sąd oczywiście jest niezawisłym sądem, ale wydaje mi się, że mimo tego, gdyby ta sprawa psa haskiego nie była nagłośniona, tego okrutnego czynu wobec zwierzęcia, to przypuszczam, że być może no, te osoby dostałyby karę, której, której by nie odbyły, byłaby ona zawieszona, tak? Oczywiście, że, że tak. To jest, to jest takie dość rozpowszechnione, że tutaj się mówi, że no, sąd nie może się kierować wpływem społecznym, że nie bierze tego pod uwagę, ponieważ nie powinien, ale wydaje mi się, że jednak wpływ jest. Jak Panie myślą? Ja myślę, nie mogę zacząć. Oczywiście bardzo proszę Pani Anno. Ja. Ja myślę, że właśnie to nasze oburzenie, to, że planujemy te marsze, że w całej Polsce ludzie wyjdą, można powiedzieć, na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, myślę, że tak naprawdę najlepiej pokazuje, że to, czym się kierują sędziowie mówiąc o niskiej, szk niskiej szkodliwości, to pokazuje, że maltretowanie, zabijanie zwierząt ma bardzo wysoką szkodliwość społeczną. Właśnie my możemy to pokazać tym i o tyle też widzę jakiś tam cel marszu tak naprawdę, czy sąd, mimo wszystko, czy, czy sędziowie, czy niezawisły sąd yy, ulega tej presji społeczeństwa? Jednak, no. jednak w jakiś sposób ulega, prawda? Dlatego tak. co tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze no. warto powiedzieć, że mamy system więzienny w Polsce, jaki mamy, który daje nam wiele do życzenia. I więzienia są przepełnione, więc nie oszukujmy się, że nawet jeżeli będzie kara 10 lat, to nikt tej kary 10 lat nie dostanie. Dlatego myślę, że powinniśmy się skupić na egzekwowaniu tego, co jest i to już co powiedziała prędzej pani Wioleta, po prostu stopniowo zwiększać te kary wraz też ze zmianą mentalności. Jest, znaczy jeszcze coś tutaj dodam a propos tych kar. Ja tak czasami się obawiam, czy faktycznie egzekwowanie kary, nawet jeśli byłby to najwyższy wymiar kary, czy to coś zmieni w tym człowieku. Oczywiście inny, inna osoba, która zamierzałaby takiego czynu dokonać, może się dwa razy zastanowić, natomiast ten, który odbędzie swój wyrok, on może wyjść, zacząć działać podwójnie, ta, w taki sposób, żeby oczywiście nikt go nie przyłapał, natomiast on może wtedy myścić się jeszcze bardziej. Natomiast ja uważałabym i byłabym jak najbardziej za tym, żeby przede wszystkim podnieść kary pieniężne, bo myślę, że nikt nikogo, tak nic nie boli, jak dostać po kieszeni. Jeżeli taka osoba wie, że za taki czyn może dostać powiedzmy z 20 tysięcy kary, ona się powstrzyma na pewno, bo pieniądze są dla nas jakby znacznikiem, więc być może, faktycznie jak posłanka Joanna Mucha stwierdziła, powinna być jak najwyższa kara pieniężna, więzienie może niewiele dać, ewentualnie leczenie, zakład dla psychicznie chorych ludzi, może to jeszcze odstraszy, bo każdemu będzie wstyd, tak, że, że po prostu musiał odbyć leczenie przy Busowy, jakiegoś resocjalizacji odbyw. Zgadzam się z Panią. Mam natomiast pytanie, co jeżeli sprawa dotyczy dzieci? W tym momencie rodzice płacą, no a dziecko być może robi sobie dalej pewne rzeczy bez ja, wiedzy rodziców. Ja uważam, proszę, nie z Pani będzie pierwsza się wypowiadać. To może uważam. ja powiem. Ja uważam, hmm. że jeśli chodzi, jeśli chodzi o dzieci, to tutaj ja jestem za psychologiem, czyli dziecko i rodzice, najlepiej cała rodzina, ma tak zwane przymusowe wizyty u psychologa i rozmowy na ten temat i nie tylko ten temat z psychologiem. Ale tutaj, jak też wcześniej zgadzam się z przedmówczynią odnośnie kar pieniężnych, ja też twierdzę, że kwestia więzienia jest troszeczkę może, może w bardzo drastycznych przypadkach tak, jestem za więzieniem. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o nasz system, jestem jak najbardziej za karami pieniężnymi, właśnie żeby ten człowiek odczuł. Na przykład niech płaci kwotę, którą trzeba wyłożyć na wyleczenie tego zwierzęcia, kwotę na utrzymanie tego zwierzęcia do końca jego dni albo do wyadoptowania do innej rodziny. Przykładów pewno można mnożyć. Ale też jestem jak najbardziej za karami pieniężnymi. Jeśli chodzi o dzieci, tutaj no niestety każemy rodziców karą pieniężną, ale też każemy wszystkich wizytami u psychologa. Znaczy, każemy, to też tak dziwnie brzmi. No Piszę, że e, taka rodzina powinna udać się do psychologa tak naprawdę też sama z siebie. To znaczy, że coś jest nie tak. A ja oczywiście, uważam, to, bo... że resocjalizacja na przykład dla dzieci mogłaby być w... E, na przykład, żeby takie dziecko chodziło pomagać do schroniska, do jakichś e, przytułków, e, nie przepraszam, przytuliznek dla zwierząt, e, sanktuariów, jakich, gdzie takie zwierzęta w poprześciach też przebywają i żeby uczyło się e, pomagać takim zwierzętom, przebywało z tymi zwierzętami. Może to by więcej dało tak naprawdę niż same, same spotkania w gabinecie z psychologiem. Dokładnie. Nie, milio. Dzieci, dzieci owszem, tylko jeżeli taki piętnastolatek, którego ja już w żaden sposób bym nie nazwała dzieckiem, może dla swojej matki jest dzieckiem, natomiast dla mnie już jest po prostu wyrośniętym zwyrodnialcem. Mówię to o piętnastolatku, który nagrywał z premedytacją ten filmik. Natomiast dla niego nie wiem, czy jemu coś jeszcze da. Taka resocjalizacja właśnie w schronisku bądź w jakimś w ogóle miejscu, gdzie te zwierzęta licznie przebywają. Oczywiście właśnie dzieci małe jak najbardziej jak najbardziej mhm. resocjalizacja bo tylko to może pomóc, jeżeli pokażemy mu, że zwierzątko tak naprawdę trzeba kochać, pieścić, tulić, a nie robić mu krzywdę. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, to jest gorsza sytuacja, ponieważ poprawczak niewiele zmieni, wyrośnie z niego jeszcze gorszy człowiek, a, a jedynie faktycznie relacje psycholog, rodzice dostaną po kieszeni, może będą wtedy syna bardziej przed, pilnować w tych kwestiach i przede wszystkim faktycznie psycholog, psycholog, który, nawet kurator, który będzie tutaj szczególnie pod uwagę dalsze życie tego nastolatka. Ja bym się tutaj tak, obawiała, ja bym się tutaj obawiała y, resocjalizowanie takich nastolatków w schroniskach i w przytruiskach dla zwierząt, bo ja osobiście, jeśli miałabym taką osobę do swojej fundacji wpuścić, y, to raczej bym tego nie zrobiła w obawie nad y, bezpieczeństwem po prostu tych zwierząt. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, taka resocjalizacja, chyba, że rzeczywiście wcześniej psycholog stwierdzi, że ok, możemy spróbować. Ale, tutaj Ale wydaje musiała... mi się, przepraszam, że przerwę, tak czy inaczej, taka resocjalizacja musiałaby się odbywać pod nadzorem. Tak, jak ja najbardziej. tak. podam przykład, Wiem, nie wiem dokładnie, gdzie Miała y, y, sytuacja miała miejsce, ale w którymś z zakładów karnych w Polsce był przeprowadzony taki eksperyment, że właśnie osoby, które odbywały karę więzienia y, w ramach resocjalizacji y, były poniekąd zmuszone do pracy y, w przytułkach dla bezdomnych czy bodajże w hospicjach. Y, była, był to stały kontakt z ludźmi. Te osoby były często też skazane za poważne przestępstwa wobec człowieka. Odbywało się to wszystko pod nadzorem, wiadomo, natomiast no, oceniono, że taka resocjalizacja przynosiła znaczne efekty. Także no, no, nie mam pojęcia, no jak właśnie, Panie to może, widzą. Może dlatego, że ci, którzy nie odbywali do końca tych kar więziennych, oni nie byli jakby tam, e, wiadomo, że dla każdego więzienia nie jest e, fajnym miejscem, zwłaszcza dla tych, e, dla tych tam z, z wszystkich mężczyzn, bo przeważnie to oni jednak do, dokonywali takich e, e, czynów. Natomiast faktycznie, jeżeli oni wiedzą, że ta kara nie jest tak e, okrutna a według ich, tak, natomiast mogą faktycznie tutaj spędzać czas z ludźmi, których krzywda dotyczyła. Tak samo człowiek, który pod nadzorem będzie tutaj spędzał czas ze zwierzekami. Mnie się wydaje, że on w końcu by się przekonał. W końcu może by, że tak powiem, wzmądrzał w, w tej kwestii. Może by coś do niego dotarło. Ale oczywiście to jest wszystko pod nadzorem. Ja szczerze mówiąc nie dopuściłam swojego dziecka do przedszkola, w którym znajdowałby się ten trzylatek. A, autentycznie, dlatego, że bałabym się po prostu, że za chwilę ten trzylatek latek mhm. taką siłę, uderzając synkotkiem kotkiem o wszystko, co możliwe, za chwilę będzie e, nie wiem, targał za włoski moje dziecko. tak, tak podam A to wysoko, chyba brak wysoko. świadomości takiego małego dziecka Dokładnie. też jednak. Więc, więc dlatego pewnie tak tak jeszcze nie jedna osoba by by uważała, natomiast jeżeli jest to 3-4, nawet do dziesięciu lat takie dziecko ze spokojem wpuściła do schroniska i tutaj do kontaktu ze zwierzękami, oczywiście jak najbardziej pod tym nadzorem. Czyli to jest, jest kwestia wieku, wieku mimo wszystko. Ja chyba ocenę Ale... psychologa. Im człowiek jest Starszy, tym chyba trudniej go zresocjalizować. Taka jest prawda, tylko że jeżeli odpowiednio się za to zabierzemy, myślę, że damy radę, tylko faktycznie No właśnie, kto, powin kto, pow kto powinien się tym zająć? To będzie kolejne pytanie do Pań. No, e, czy czy, czy szkoła, czy, czy rodzice, no, no. czy tutaj połączone siły? Pani nie ja chciała jeszcze jedną rzecz dodać. Propos, Bardzo A, proszę. Ponieważ mówimy tutaj o więzieniu, o karach pieniężnych, o kwestii edukacji, resocjalizacji. Natomiast na Zachodzie funkcjonuje w pewien sposób kary, który mi osobiście bardzo się podoba. Tak? Tu Pani chodzi o dożywotni zakaz posiadania zwierząt. O i tutaj poruszyła Pani ciekawą kwestię. Miałam zadać również pytanie troszeczkę podobne w kontekście. Czy nie byłoby dobrze, gdyby się zastanowić nad tym, kto może posiadać zwierzę? Czy nie należałoby w jakiś sposób ograniczyć możliwości do nabywania zwierząt? Znaczy się w tej chwili właśnie koalicja przygotowała projekt, duży projekt. Nie wiem czy, czy mnie pani się zapoznawały wszystkie z tym projektem, natomiast tam właśnie jest postulat, który mówi o tym, że w przypadku okrutnego traktowania zwierzęcia będzie ustanowiony zakaz tymczasowego bądź całkowitego zakazu posiadania zwierząt. Tylko Teraz jak sprawdzić, czy ta osoba, która dostała całkowity zakaz, nie łamie go. To mnie zastanawia też. Ale oczywiście taki postulat jest, jest brany pod uwagę i, i miejmy nadzieję, że uda się koalicji tutaj przebrnąć ze swoją nowelizacją. Ja mam, na to, mam na to jedno rozwiązanie. Nie wiem, to oczywiście zależy bardzo wiele od działalności fundacji, wszelkich stowarzyszeń. Natomiast sprawę można by było rozwiązać w taki sposób, że zawsze każda sprawa, która jest zgłaszana do sądu, Tutaj oskarżycielem posiłkowym bardzo często są fundacje, stowarzyszenia. W momencie, kiedy osoba oskarżona dostaje taki zakaz, można, można by było przyjąć, że na, tak jakby na barkach fundacji czy stowarzyszenia będzie doglądanie do czy dopilnowanie tego faktu. No, jest rozwiązanie. Tylko nie wiem, jak tutaj jest kwestia danych osobowych i jak tutaj będzie ta, ta kwestia przestrzegana, bo akurat ja osobiście znam i wiem, że każda fundacja i osoba, która wydaje zwierzaki, wyadoptuje zwierzaki, ma tak zwaną czarną listę. Tylko tej listy nikt nie może upublicznić i tak naprawdę nie wolno nam o niej mówić, bo niestety jest ochrona danych osobowych. Ale taka lista jest do wiadomości członków fundacji. Na przykład... Ale tylko do wiadomości członków danej fundacji. I tak naprawdę, jeśli ktoś mnie zapyta z innej fundacji, to ja tylko mogę się ewentualnie znacząco uśmiechnąć. Rozumiem. Czy nie może Pani mówić wprost, ponieważ tutaj w tym momencie będzie to udostępnianie danych osobowych, tak? tak? Jak najbardziej. Czy któraś z Pani jeszcze ma coś do dodania w tej kwestii? Chodzi o to, co ma się zająć, tak? Zmianą tego wszystkiego. Na kim tak, posywaną? ja może jeszcze jedno pytanie mhm. zadam troszeczkę powiązane z poprzednim. Jeżeli chodzi o tą edukację dzieci i młodzieży, no to właśnie kto powinien się tym, kto powinien się tym zająć? i w jakim wieku może już należy uświadamiać dzieci. Czy to zacząć od przedszkola w formie, nie wiem, pogadanek czy, czy, wiem, że była taka akcja gdzieś ostatnio w przedszkolach właśnie odnośnie zwierząt. Nie pamiętam nazwy tej akcji, ale tam małe dzieci były uświadamiane, jak powinno się zwierzę traktować, a wręcz niektóre przedszkola adoptowały sobie takiego zwierzaka. No i tam jakąś miesięczną składkę niewielką płaci siły na utrzymanie tego zwierzęcia. Oczywiście oprócz tego odwiedzały to zwierzę, bawiły się z nim, opiekowały się tym zwierzęciem. Co Pani o tym myślą? Jeżeli właśnie chodzi o przedszkolę, jest to świetny pomysł. Ja sama zamierzam w trakcie realizowania tutaj zakładania Stowarzyszenia Ochrony Praw Zwierząt takie takie plany sobie tutaj zamieściłam na pierwszym miejscu. Chciałabym przede wszystkim odwiedzać przedszkola i również domy dziecka. Nie jest to oczywiście problemem, jeżeli jakakolwiek fundacja mogłaby pójść do, do, do takiego przedszkola, bądź domu dziecka z jakimś pupilem, z jakimś pieskiem, kotkiem. Poprosić o jakieś prelekcje, poprosić dyrektorów szkół o zgodę, na jakiejś wolnej godzinie wychowawczej, bądź w różnych sytuacjach, by móc jednak oswajać dzieci od najmniejszych mniejszych od najmłodszych, jednak z obecnością zwierząt i przede wszystkim z um, informacjami podstawowymi, informacjami, jak należy je traktować. Uważam, że to jest świetny pomysł, ale też jakby tutaj rola przede wszystkim i fundacji i prozwierzęcych, jak i szkół e, samych w sobie. One Przydałby po, po, się pod... może też jakiś projekt rządowy w tej kwestii. Będzie, tutaj... jeżeli przejdzie ta ustawa, to również będzie taki postulat mówiący o tym, że, że takie wychowanie w szkole będzie konieczne. Jeszcze jeśli chodzi o jedną kwestię, to nie tylko kwestia tego, żeby karać to, co było wcześniej mówione o dożywotnim zakazie posiadania zwierząt. W Polsce, no umówmy się, jest bardzo łatwo dostać zwierzę. Są schroniska, są fundacje. Na szczęście i schroniska, i fundacje teraz większe wymogi mają co do wydawania zwierząt, ale mamy tak zwane pseudo-hodowle, gdzie nikt tak naprawdę się nie interesuje, gdzie to zwierzę trafi. Więc ten zakaz w Polsce myślę, wydaje, że byłby troszkę nadwy, taki nadwyrost, ale z drugiej strony kwestia sterylizacji. O, poruszyła Pani bardzo ważną kwestię. Cały czas społeczeństwo nie jest totalnie uświadome o kwestii sterylizacji. Niestety powinien wejść odgórny za, yy, przepis mówiący, że zwierzę, które nie jest zwierzęciem hodowlanym, nie posiada rodowodu, powinno być wysterylizowane. Nie ma innej opcji. Reszta to jest po prostu tarny rynek i pseudohodowlę. No, zgadzam A, o, się o, z Panią. To jest o, bardzo, bardzo... Proszę Pani Wiolo. Ja dodam. Y, bardzo tutaj się zgadzam z tym. Natomiast osoby, które nie wysterylizują bądź nie wykastrują swojego zwierzęcia są automatem uznawane za hodowców i płacą podatek. No i to byłoby dobre rozwiązanie. Ja bym jeszcze powiedzieć, że y, bardzo ważne jest po prostu uświadomić ludzi y, dlaczego to jest ważne i że, że nie będzie to to jakby przeciw ich y, zwierzęciu. Na przykład y, my myślimy, że y, to jest przeciw naturze, że nie wolno sterylizować, że um, zwierzę będzie inaczej się um, jakby zachowywać, um, mm -hmm. albo będzie inne. I um, ja na przykład, ja mam kota i um, ja nie mogę uświadomić moich rodziców, że um, musimy go wysterylizować. Mój tata mówi, że, że to jest przeciw naturze i że um, on będzie inny, um, nie będzie lowił myszy, um, będzie po, po prostu inne zwierzę, które um, nie będzie miało chęci do życia, a po prostu będzie leżało i, i nic nie robiło. Mi się wydaje, że trzeba zmienić mentalność i, i, i powiedzieć, do czego to, to, to dobre jest i dla, i dla zwierzaka, i dla rodziny. Tak jest. Dlaczego jak ta le, kwestia bardziej... jest ważniejsza, prawda? Tej sterylizacji nawet niższa odrobina zmiany zachowania tego zwierzęcia. Proszę Pani Lidio. Pani Asiu, jak najbardziej to tłumaczymy i mnóstwo fundacji, tak naprawdę już wszystkie fundacje, chyba nie znam fundacji prozwierzęcej, która o tym by nie mówiła, nie pisała i nie tłumaczyła ludziom, dlaczego jest to potrzebne. Mnóstwo fundacji ma tak zwany program, który pomaga osobom niezamożnym w sterylizacji zwierząt jeśli ktoś ma problem, tak, wiesz to no chciałbym, ale nie mam pieniędzy, jest naprawdę tak dużo organizacji, która z radością im sfinansuje tą sterylizację tego zwierzęcia. No naprawdę z radością, bo my wiemy, że spowoduje to, że nie będzie zwierząt kolejnych, bezdomnych, którymi musimy my się zaopiekować. Idzie teraz wiosna i każda z fundacji już się szykuje na tak zwane My to nazywamy, brzydko powiedziawszy w żargonie fundacyjnym, rzut wiosceny. Wiemy, że mnóstwo osób będzie do nas dzwoniło, proszę wziąć kociaki, bo nie mamy co z nimi zrobić. Ale jeśli będziemy mówić tej osobie o sterylizacji, to ona powie, że nie. Ona woli utopić kociaki w beczce, mhm. udusić w worku, niż wysterylizować kotkę. Ja tego do tej pory nie umiem totalnie zrozumieć, dlaczego my wolimy zabić kociaki, niż wysterylizować kotkę. No właśnie, dlatego jest potrzebna jakaś kampania społeczna, która by, bo my jako osoby zajmujące się i walczące z bezdomnością zwierząt, wiemy dobrze, że sterylizacja jest dla dobra zwierząt, ale przecież no, osoby, no, które nie mają może takiego do czynienia z tym problemem, nie wiedzą tego. I dlatego potrzebna jest jakaś y, na szerszą skalę kampania społeczna, która by uświadamiała o tym, a tak najlepiej to y, gdyby, jak już to było powiedziane w jakimś serialu to by się wydarzyło, to by pewnie w ogóle ludzi przekonało chyba do tego. Tym ty, ty, bardziej, ty bardziej, że społeczeństwo żyje jakimiś stereotypami. Niestety nasze babcie, ja, ja z autopsji znam, kiedy jeszcze byłam dzieckiem, sąsiadkę, która, która wypuszczała na nam, miała, miała po prostu wychodzącą potkę. Ona co rok to prorok, tak zresztą to nazywała. No i niestety zawsze, zawsze to piła i była to kobieta, która codziennie uczęszczała do kościoła. Wiem, że moja mama się nie, no po prostu niesamowicie z nią gryzła. O to wiem, że nawet nie zdążyła kiedy, niekiedy zareagować, bo, bo ta już po prostu zrobiła to, to już było po prostu po fakcie. No i takie, takie pytanie takiej starszej osoby, na co to da? Przecież zwierzę się męczy, musi mieć chociażby raz w życiu yy, z małe. To, to jest po prostu osłabiające. Ale ile jest z kotów, które lądują na dworze tylko dlatego, że jak wcześniej już poruszałam ten temat, one śmierć no. Ale oczywiście nikt nie zdaje tak. sobie sprawy z tego, że, że koty niesterylizowane, niekastrowane no, mają swój mocz bardzo intensywny e, i to jest powodem tego, że według nich te koty śmierdzą, tak? E, więc po prostu to jest takie chore. O tym, że, że, że... To jest takie błędne koło, prawda? Ja tutaj może to podam przykład własnego kota, którego musiałam wysterylizować, pomimo tego, że on jest raczej kotem kanapowym i no nie wychodzi na podwórko, także raczej nie miałby szans zostać ojcem. Natomiast ze względu na ten specyficzny zapach moczu, no musiałam go wysterylizować. W tej chwili ma już 15 lat, ma się bardzo dobrze, nie przytył, jest żywy, praktycznie nie choruje, także że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o jego zachowanie. I teraz sama widzę, że to często są po prostu stereotypy. Tak, to są stereotypy, to są stereotypy, z którymi musimy walczyć. My jako fundacje, my jako osoby, które o tym wiemy, po prostu powinniśmy mówić. No i niestety tutaj, że tak powiem, ukłon w stronę osób, które tworzą kolejne ustawy i projekty ustaw, żeby to było zawarte w tej ustawie. Stereotyp. Jeszcze kwestia przestrzegania tej ustawy, prawda? To też jest bardzo ważne. I bardzo proszę. Stereotyp. I jeden stereotyp, który jest bardzo rozpowszechniony, że chociaż raz w życiu suka czy kotka powinna mieć małe. Jest to totalną nieprawdą, ponieważ zdrowsza jest suka bądź kotka, która nigdy nie miała małych, niż ta, która miała chociaż raz. Ponieważ dochodzi do totalnego rozregulowania hormonalnego i później zaczynają się problemy. Czy to też nie jest tak, że w momencie sterylizacji, no jednak te hormony już nie są w takich dawkach i te hormony nie, są, nie docierają do, do organizmu. I dlatego ta suka nie ma też ciąż urojonych. I w tym momencie jest to dla niej zdrowsze, w momencie, kiedy nawet ona nie jest wysterylizowana, ale nie dopuszczamy ją, nie dopuszczamy jej do tego, żeby mogła zajść w ciąża. No oczywiście raz, to tutaj chodzi o to, to takie społeczne przekonanie, że właśnie chociaż raz, a to chociaż raz jest czasem mhm. dużo gorsze niż w ogóle, ale oczywiście jeżeli w ogóle nie ma, to bardzo często dochodzi do, do ciąg urojonych które bardzo często koń kończą się chociażby ropomaciczym, które śmiertelne. No właśnie, czyli tak no naprawdę oczywiście. działamy na korzyść tego zwierzęcia, tak. jeżeli sterylizujemy je, tak? I to należałoby uświadomić społeczeństwo, tak jak Pani Anna tu zauważyła, przydałyby się jakieś społeczne kampanie na, na większą skalę, a być może należałoby tym zainteresować media. Zadam się. Jak najbardziej popieram, Oczywiście, to że... i chciałabym, żeby się media, media i osoby, które tworzą kolejne ustawy, tym jak najbardziej zainteresowały i o tym też, żeby było głośno. Oczywiście koniec... tak tak. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj widzę, że pani Emilia chciała tak tak Emilia, chciałam, żeby... tak. Chciałam właśnie powiedzieć, żeby przede wszystkim też zainteresować naszych posłów, zespół przyjaciół zwierząt, żeby oni propagowali takie akcje, żeby oni je wprowadzali do gmin, do miast takie właśnie akcje, które by miałyby na celu rozpowszechnianie i trąbienie o tym, żeby jednak te zwierzaki sterylizować, żeby zapobiegać. Nawet jeśli by to pojawiało się, jeżeli to by się objawiało jakimiś plakatami na na, na billboardach, jeżeli to by były jakieś um, akcje typu ulotki, e, tym bardziej szkoły, to już będzie poświadczenie, to już przyjdzie powiedzmy ze szkoły dziecko, które pokaże rodzicom, mamą spójrz, tato, spójrz, może warto się tym zainteresować. Teraz a, przecież dzieci często mają e, jakby tutaj wpływ na różne, m, op, różne zachowania rodziców. Poniekąd, Dokładnie. więc myślę, że <śmiech> posłowie też powinni się to zająć. Przede wszystkim ci posłowie, którzy jakby należą do koalicji, e, koalicji zwierząt, jak i ci, którzy należą do zespołu przyjaciół zwierząt. Czyli tak naprawdę powinniśmy działać wielopoziomowo, czyli tak edukacja dzieci i młodzieży, tutaj jakieś konkretne przepisy, egzekwowanie ich, jak również kampanie społeczne, tak żeby społeczeństwo, które już zostało wychowane, no było też uświadamiane, być może faktycznie tutaj nasze działania zmienią coś na lepsze, bo już są chyba te zmiany. Powoli zbliżamy się do końca naszego programu. Zadam jeszcze jedno pytanie Pani Wiolecie. Czy tegoroczna Akcja jest jednorazowa. Czy może planują Państwo kolejne przedsięwzięcia? Jeśli tak, to jakie? Znaczy powiem, powiem tak, jest to moja pierwsza akcja i nawet mi się nie śniło, że nabierze takiego rozmachu. Bardzo się oczywiście cieszę. Jeżeli wszystko wyjdzie naprawdę dobrze, to nie zamierzam na tym poprzestać. Sam marsz prawdopodobnie powtórzy się jeszcze. Natomiast chciałabym też troszeczkę zmodyfikować kwestię tej akcji i zorganizować coś na wzór wośpu, tylko że dla zwierząt. Nie wiem, czy to wyjdzie, mam coś takiego w planie. Ja bym chciała natomiast też z miejsca podziękować przy okazji Wiolecie za, za tą inicjatywę. Jest to naprawdę niezmiernie ważna dla nas rzecz. Jeszcze muszę się pochwalić jedną sprawą. Dzisiaj Gostyń jest to miasto odległe kilkanaście kilometrów od Poznania. Szykuje się na nasz marsz. Już organizują bilety. Będzie prawdopodobnie autokar. Więc tak się po prostu cieszymy, że coraz więcej ludzi interesuje się tym marszem. że Coraz więcej ludzi nas wspiera mamy masę maili z pytaniem, jak mogą pomóc. To jest tak miłe, ale to jest wszystko dzięki Wiolecie. No tutaj Pani Wioleta zapoczątkowała cały ten ruch, tą taką akcję, kampanię społeczną, za co ja również dziękuję. Ja również dodam jedną rzecz, ponieważ Bardzo proszę. w gronie Łodzi, Poznania, Gdańska i Krakowa, natomiast zakończyłam rozmowy i na 99% marsz odbędzie się również w Opolu i w Lublinie bardzo miło, ale jeszcze teraz, 13 lutego, jeszcze jeszcze teraz się uda zorganizować ten marsz. Tak na ostatnią chwilę, bardzo się cieszę. Ja jestem co prawda z Wrocławia, nie wiem jak u nas, ale mam nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku uda nam się zorganizować taką akcję. Na żeby się udało. To musimy się tym zainteresować, a na pewno również się tym zainteresuję. E, oczywiście temat, który dzisiaj poruszyliśmy jest tematem rzeką e, i tylko kilka najważniejszych kwestii zostało mówionych. E, ja myślę, że można bardziej szczegółowo skupić się na każdym z tych pytań, czy chociażby poruszyć też inne kwestie dotyczące ochrony zwierząt, ochrony praw zwierząt i myślę, mam nadzieję, że spotkam się z paniami, bądź w tym gronie większym, bądź też mniejszym w kolejnych programach. Nie wiem, czy panie są zainteresowane. Oczywiście, bardziej, A, bardzo bardzo bardzo bardzo. Czyli, no, czyli by... będziemy w stałym kontakcie. Ja, ja mam jeszcze... Podać, bardzo proszę. W kwestii samego celu marszu, tak jak powiedziałam, cel marszu jest to bezzasadne, sprzeciw wobec bezzasadnego cierpienia, zabijania czy krzywdzenia zwierząt. Zwierząt wszelkiego pokroju. Nie mówimy tu tylko oczywiście o psach i kotach, ale również o innych zwierzętach. Natomiast... Chciałabym podkreślić, że nie jest to akcja propagująca wegetarianizm, ponieważ my tutaj bardzo wiele grup się do mnie zgłasza i chciałabym uniknąć tutaj pewnego niezrozumienia. Bezzasadne cierpienie, tak, czyli jeżeli mamy przypadki, gdzie pracownicy ubojni znęcają się nad zwierzętami, oczywiście tak, natomiast sama kwestia przerobu zwierząt na mięso niestety tutaj nie jest poruszana. Rozumiem, tak jak tutaj wyczytałam na, na stronie, którą pani założyła, marsz nie milczenia, stop przemocy wobec zwierząt, ale również miłość i szacunek, tak? czyli tutaj warto byłoby też w tytule dodać, że nie tylko sprzeciwiamy się, ale też... Staramy się uświadamiać, że należy się tym zwierzętom miłość, szacunek i żebyśmy nie byli wobec nich obojętni. Jak najbardziej, na przykład ja tutaj jeszcze dodam taką informację, w Krakowie będzie rozdawana taka ulotka, jak możesz pomóc, czyli jak możesz być odpowiedzialnym właścicielem zwierzęcia, i jak możesz pomóc organizacjom prozwierzęcym, schroniskom, jak możesz się włączyć do akcji pomocy dla zwierząt. Jest tam chyba około 15 przykładów, co możesz zrobić. Od takich najprostszych rzeczy, jak podarować 1% podatku, jak być odpowiedzialnym tak. opiekunem zwierzęcia, uczyć się o nim cały czas i dawać dobry przykład w społeczeństwie. I jeszcze jedna tak. ważna rzecz, jak widzisz przemoc, to reaguj. Dzwoń, w odpowiednie miejsca. i Jest tam wymieniona Straż, Policja, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Straż Miejska w zależności, w którym mieście się znajdujemy. Czyli takie dla mnie trzy najbardziej podstawowe rzeczy, a jest tych rzeczy jeszcze wymienionych około kilkunastu innych. Mhm. Czy któraś z Pani jeszcze ma coś do dodania na koniec naszej rozmowy? Tak, znaczy ja chciałam jeszcze powiedzieć, że um, znaczy ja się uszę ciągle i um, ja dziękuję Paniom bardzo za takie wypowiedzenie, te akcje to są naprawdę bardzo dobra sprawa i mi się wydaje, że i z czasem po prostu da się to transformować dalej do naszych wschodnich na przykład sąsiadów. I mi się wydaje, że po prostu Polska da taki Tutaj w pewnym sensie dajemy przykład, krok. tak? Tak, mhm. tak. Pierwszy krok. Ja ja myślę, że tak, tym bardziej, że tak jak Pani tutaj y, mieszka u nas teraz, y, studiuje Pani u nas, ale takie osoby jak Pani, które czy odwiedzą Polskę, czy, czy, czy jakieś inne miejsca, y, w których faktycznie no, ktoś podejmuje te pierwsze kroki, y, zawiozą to do siebie, y, jeżeli, jeżeli tak, tak dobrze myślę, tak, tak, tak. mi się wydaje. Okay. Że jeżeli Pani tam już będzie mieszkała u siebie, to na pewno przyniesie Pani to, co Pani usłyszała, no do swojego kraju i pomiędzy, pomiędzy osoby, z którymi Pani mieszka. Mhm. Tak, to mi chodziło. Dobrze, dotarliśmy do końca naszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Aha, i jeszcze jedna kwestia. Pani Nadia tutaj podjęła się takiego zadania, chciałaby również zorganizować angielską edycję nasz, naszych audycji, bo mam nadzieję, że będzie ich więcej. I tutaj myślę, że jeżeli któraś z pań będzie zainteresowana uczestnictwem w takich audycjach, to chyba już po programie jakoś się dogadamy. Jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli będzie taka potrzeba. No, tak jak wspomniałam, mam nadzieję, że w najbliższym czasie spotkamy się w kolejnych audycjach. W tej chwili bardzo Paniom dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Gośćmi programu, że świadomość były Panie Wioletta Pawlik Nowacka, Joanna Musiał, Anna Sochacka, Emilia Kaczmarek i Nadia Zajez. Prowadzenie i realizacja Anna Przychodzień, montaż Maurycy Chawranek, produkcja Radio Wolne Media, 6 luty 2011 roku.